Spróbuję jakoś podzielić się takimi dziesięcioma myślami związanymi z Wielkim Postem. Nie wszystko jest dla każdego, czy nie wszystko jest dla nas. Ważne, żeby może wyłapać chociaż jedną, wychwycić jedną, drugą myśl, która może nam zostać. A więc takich dziesięć myśli na Wielki Post. Pierwsza, Wielki Post to jest czas nawracania się. Usłyszymy w środę po słowo nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. I możemy zauważyć w Piśmie Świętym, że jest takie takie napięcie, albo można powiedzieć dopełnienie się nawracania się starotestamentalnego i nowotestamentalnego, albo inaczej mówiąc, nawrócenia, które, które możemy wyczytać w języku hebrajskim w słowie szów, nawróć się, i w słowie greckim metanoeite, nawracajcie się. Otóż język hebrajski prawie tysiąc razy w Biblii w Starym Testamencie jest mowa o nawróceniu się. Jak używa słowa szów, nawracajcie się, to ma na myśli przede wszystkim zmianę kroków, zmianę kierunku drogi. Każdy z nas w życiu gdzieś idzie, nie? Każda decyzja, każdy czyn to jest konkretny krok. I Stary Testament mówi, twoje życie zależy od twoich czynów. To, że ktoś jest alkoholikiem, to nie dlatego, że tak wyszło, ale to jest konsekwencja pewnych czynów. To, że ktoś jest dyrektorem, to nie znaczy, że tak wyszło, to jest konsekwencja pewnych czynów. To, że poszłaś do przedszkola, że nie uciekłaś, że zdałeś maturę, po prostu mogłeś nie zdać. To, że zostałeś nauczycielem, to jest konsekwencja pewnych czynów. To, że ja umiem angielski, to jest konsekwencja pewnych czynów. Nie da się tego po prostu zrobić tak od. Więc nawracanie się to jest nic innego, tylko zauważenie. O, gdzie ja jadę? Gdzie ja właściwie idę w życiu? Przecież jak ja pójdę tą drogą konsekwentnie, którą ja pójdę, to ja zmarnuję sobie życie, stracę żonę, stracę męża, dzieci, stracę Pana Boga, przestanę wierzyć ja widzę, że moja droga jest zła i ja muszę się nawrócić. I ja muszę się nawrócić z moich czynów. Oczywiście to nawracanie się jest ciągłe, ale ono polega przede wszystkim na czym, żeby zmienić czyny. Co z tego, że masz taki światopogląd? Ja mogę mieć wspaniały światopogląd na temat tego, że chiński jest ważnym językiem, ale jeśli się go nie zacznę uczyć, nigdy go nie będę umiał. Natomiast Nowy Testament używa słowa metanoia i pierwsze zdanie Jezusa nawracajcie się metanoeite i wierzcie w Ewangelię zwraca uwagę nie tyle na czyn, co na myślenie. Metanoeite można by też przetłumaczyć zmięcie myślenie. I oczywiście to się nie kłóci ze starotestamentalnym zmianę czynów, tylko zwraca uwagę na to skąd się biorą nasze uczynki? No biorą się z naszego myślenia. Dlaczego ja grzeszę? Dlaczego wybieram złą drogę? Bo ja myślę w sposób przedziwny, myślę w sposób zły, myślę w sposób krótkowzroczny, a tam pogrzeszę sobie, co mi zaszkodzi, gdzie tam, śmierć nie wiadomo kiedy będzie, wieczność nie wiadomo kiedy będzie, są dostateczne, to już w ogóle wszyscy będą zbawieni, więc w tym momencie najważniejsza jest dla mnie przyjemność, więc ja nie myślę o, nie myślę właśnie w sposób całościowy, zmień myślenie. Że jeżeli ty popełniasz grzechy, jeżeli ty w życiu idziesz złą drogą, to najprawdopodobniej dlatego, że jest problem w myśleniu, jest jakaś dysfunkcja myślenia, która sprawia, że myślisz w tak dziwny sposób, że po prostu nie da się tego zrozumieć. O, może przykład nie jest dobry, bo wszyscy pewno już jesteście przed ślubem albo daleko od niego. Natomiast e, fakt faktem, że bardzo dużo ludzi dzisiaj nie chce wychodzić za mąż, bo mówi, bo nie mają pieniędzy i muszą e, zarabiać rok czy dwa. I, I tak my słuchamy, patrzymy i mówimy ludzie, Boże, przecież nasi rodzice to się spotykali miesiąc czy dwa. Tak naprawdę zatwić wszystkie formalności kościelne to jest miesiąc roboty. No w miesiąc można wszystko zamatwić, nie? A, a że nie mam pieniędzy, no przecież na weselu się dostaje kopertę, wziąć kredyt na dwa tygodnie, potem oddać, nie? Natomiast jest jakieś takie myślenie bardzo mocno społeczne, że ja muszę mieć takiego fotografa, muszę mieć taką suknię, muszę mieć to czy tamto, że ja jestem w stanie nawet grzeszyć, ja jestem w stanie nawet łamać przykazania Boże, bo to jest pikuś, ale najważniejsze, żeby mieć tyle pieniędzy, żeby za te 40 czy 50 tysięcy zrobić wesele. Ale to jest kwestia myślenia. Myślenia tego, można powiedzieć, pokolenia, którym myśmy nie mieli problemów, czy 20, 30 lat problemów raczej nie było. Więc to jest pierwsze pytanie na Wielki Post. Czy ja w moim życiu mam problem z czynami? Bo może być tak jak w dzisiejszej Ewangelii, że tak naprawdę ja jestem super dobrym człowiekiem. Zachowuję przykazania Bożeczcze, ojca, matkę, nie zabijam, nie kradnę, nie cudzołożę, nie mówię fałszywego świadectwa, no bo nikt mnie nie prosi o świadectwo. Generalnie jestem człowiekiem, który nie robi wielu złych rzeczy, ale Pan Jezus mówi, jednego Ci brakuje. Może masz taki jeden czyn, jeden grzech, którego trzeba zmienić, bo on cię niszczy. Można mieć całe ciało zdrowe, ale wystarczy, że serce choruje, człowiek umrze. Możesz być bardzo w porządku dyrektorem, nauczycielem, mężem, ale jest taki jeden grzech, który rozwala ciebie, twoje życie czy, czy twoje relacje. Więc może chodzi o jakiś czyn. A może problem polega na tym, że myślenie jest złe. To znaczy, wmawiasz sobie, że wszyscy tak robią, że tak powinno być, że nie da się inaczej, że Pan Jezus przesadza z tymi przykazaniami, że może problem jest gdzieś w myśleniu. Więc to jest takie, taka, takie pierwsze hasło. Znaleźć swój czyn, który trzeba zmienić, ewentualnie zastanowić się nad swoim myśleniem, bo może ono nie jest właściwe. Czas Wielkiego Postu, punkt drugi, to jest też czas wiary. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nie ma na świecie ludzi niewierzących. To trzeba absolutnie sobie jasno powiedzieć. Każdy człowiek w coś wierzy. Każdy. I albo wierzysz po prostu y, mamie, tacie, albo wierzysz Panu Bogu, albo wierzysz Kościołowi, albo wierzysz swojemu przyjemnością, albo sumieniu, albo gazecie, albo książce. Każdy komuś wierzy. Absolutnie. Nie ma, nie ma człowieka, który byłby niewierzącym. I wiara nam strasznie ułatwia życie, bo proszę sobie wyobrazić, że chyba nikt z nas, albo bardzo mało z nas, wie, kto był naszymi rodzicami. Wszyscy uwierzyliśmy, że naszymi rodzicami są ci, co są naszymi rodzicami. Ale kto to sprawdzał? Kto to sprawdzał? Odkąd się urodziłem, ten pan był w moim domu i ta pani była w moim domu. Dawali mi jeść, kazali mi mówić, mamo, tato, ale ja nie robiłem testów. Ale jestem szczęśliwym człowiekiem, który żyje w takich czasach, że można sprawdzić, czy mama tata to był mama tata. Ale co, co ma taki powiedzieć Kochanowski? Co on ma powiedzieć? Co, co mogli powiedzieć? Przecież jeszcze do stu lat temu nie szło w ogóle sprawdzić, kto jest rodzicem. Podchodzili na powiedzieć do dzieci, tak jak my podchodzimy do rzeczy, że właściciel, rodzicem jest ten, kto, kto cię wychowuje, a nie ten, kto cię zrodził. Generalnie rzecz biorąc, my wszyscy wierzymy, że na, nasi rodzice są naszymi rodzicami i dzięki tej wierze da się żyć. Wiele rzeczy naprawdę nie sprawdzamy. Wszyscy usiedliście na krzesłach. Kto sprawdził, czy one są sprawdzone? Kto sprawdził, czy miał odpowiedni certyfikat? Kto sprawdził, czy są zgodne z prawem? Kto sprawdził, czy data ważności nie jest? A przede wszystkim, kto sprawdził, czy twoja waga jest kompatybilna z możliwością tego krzesła? Nie, uwierzyliśmy i żeśmy się nie zawiedli. Więc generalnie rzecz biorąc, już nie mówię o piciu, o tej kawie, herbacie, która bo przecież, mogli nas wytruć, nie? Mogli na przykład zrobić coś takiego, że sprowadzamy młodych, oni wytrują dyrektorów szkół katolickich i wiecie, jak to będzie? Będzie plus. No przecież nie trzeba terrorystów. To jest najlepszy sposób wytruć dyrektorów szkół katolickich. A jeszcze najgorsze, gdyby to zrobił ktoś, kto by uważał, że dzięki, tym, dzięki temu szkoły będą na wyższym poziomie. No. <głosy> Ale to już jest złośliwość. <głosy> w każdym razie my codziennie wierzymy. Wierzymy w... i wiara pozwala nam naprawdę żyć. Pewne rzeczy da się sprawdzić i tak samo w świecie Pana Boga też da się sprawdzić. Bo jeśli ktoś chce na przykład wiedzieć, czy Pan Bóg naprawdę jest, no to niech się zabije. Tak jak w świecie, w świecie wiary najlepszym papierkiem lakmusowym jest albo świętość i wtedy wiesz, że rzeczywiście Bóg jest, jak żyjesz zgodnie z przykazaniami, albo śmierć i wtedy i tak się dowiesz, jaka jest prawda. Ale wiadomo, że nie można się wrócić, więc nie ma co ryzykować. Natomiast na co, na co zwracam uwagę? Czas Wielkiego Postu to jest czas, kiedy ja muszę sobie odpowiedzieć na pytanie, komu ja właściwie wierzę? Bo my nie jesteśmy ludźmi, którzy są przeciwko nauce. My nie jesteśmy ludźmi, którzy są po prostu tacy małowartościowi albo ludźmi, którzy nie myślą. My jesteśmy ludźmi, którzy mówią ja wolę w życiu wierzyć Bogu. Bo ludzie mogą okłamać, nawet ludzie najlepsi mogą zdradzić. Jeremiasz mówi przeklęty mąż, który pokłada ufność w człowieku, błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu. Ja chcę wierzyć w Boga. Co więcej, konkretnie ja chcę wierzyć w Jezusa Chrystusa. On jest od Boga, on najlepiej zna człowieka, on mnie kocha, i mu zależy na moim dobru i ja mu wierzę, że jest mądrzejszy ode mnie. Chodzi o to, żeby w praktyce sobie postawić pytanie, że tak jak w ciągu roku zarabiamy pieniądze i jak w ciągu roku staramy się, żeby dzieci były wychowane, to czas Wielkiego Postu to jest czas, kiedy ja w sposób zintensyfikowany myślę o tym, czy co jest z moją wiarą. Może jestem bogatszy niż pięć lat temu, ale czy jestem bardziej wierzący? Nie ma rzeczy bardziej potrzebnej na świecie niż wiara. Bo zdrowie wszyscy stracimy. Życie wszyscy stracimy. Pieniądze wszyscy zostawimy dzieciom. Natomiast wiara nas zaprowadzi do nieba. Wiarą jesteśmy zbawieni. Żeby po prostu sobie uświadomić jasno, że nie ma pilniejszej rzeczy w moim życiu po prostu niż wiara. Ja muszę zadbać o wiarę. I to jest czas, kiedy ja troszczę się po prostu o moją wiarę. Trzecia sprawa. To jest czas kuszenia. Wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepuścił 40 dni i nocy, odczuł w końcu głód, żeby być kuszony przez diabła. Czas Wielkiego Postu to też jest czas zrozumienia, po co na świecie jest próba, po co jest kuszenie. Otóż w języku hebrajskim, jak i greckim w Biblii to samo słowo używa się na określenie pokusa, jak i próba. Kusić, jak i wystawiać na próbę. I pierwszy, który to robi, to jest Pan Bóg. Dwudziesty drugi rozdział Księgi Rodzaju, czytamy, po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Ale można by przetłumaczyć, Bóg skusił Abrahama. Ale my to bardzo ładnie w języku polskim dzielimy, że kiedy Pan Bóg albo człowiek wystawia na próbę, no to wystawia na próbę. A kiedy diabeł wystawia na próbę, to kusi. Dlaczego? Bo diabeł zależy na tym, żebyśmy przegrali, a Pan Bóg wystawia na próbę po co? Po to, żeby nas wynieść na wyższy poziom. Po co jest próba śpiewu? No po to, żeby lepiej śpiewać w niedzielę. Po co jest próba mostu? Po to, żeby po moście można było jeździć. Po co jest próba jakiejś substancji? No po to, żeby z tego było lekarstwo. Próbuje się po to, tak samo przed obiadem gospodyni czy, czy, czy, czy gospodarz kucharka próbuje, żeby było lepsze. Próbuje, żeby było lepsze. I teraz my jesteśmy jedynym stworzeniem na tym świecie, które może być lepsze. Bo kamień jest taki, jaki jest. Żaba też rechotać lepiej nie będzie, nie? Ptaszki będą śpiewać wtedy, jak mają okres, jak nie mają, nie będą. Natomiast człowiek jest istotą, która zawsze może być na wyższym poziomie. Ale żeby być na wyższym poziomie, musi przejść próbę. Taką próbą dla Jezusa jest kuszenie na pustyni. Taką próbą jest Getsemani. Taką próbą dla nas jest pokusa, każda pokusa do grzechu. I taką próbą są doświadczenia bardzo ciężkie, życiowe. I teraz warto uwierzyć w to, co mówi święty Paweł w liście do Koryntian 10:13, że Bóg nigdy nie wystawia człowieka na większą próbę niż człowiek jest w stanie przeżyć. Nigdy, nigdy, a syłając próbę czy pokusę, jednocześnie pokazuje sposób wyjścia z niej. Więc w imieniu wiary, w imieniu Ewangelii możemy powiedzieć, że dlaczego została zamordowana Helena. Dlatego, że ona była przygotowana już na taką próbę, którą mogła przejść pozytywnie. Z punktu widzenia wiary. Dlaczego on poszedł do Oświęcimia, został zabrany? Dlatego został zabrany. Oczywiście, bo go zabrali. Ale gdyby nie był na takim poziomie, żeby tą próbę przejść pozytywnie, Bóg nie pozwoliłby go zabrać. I tu możemy się różnić. Możecie dyskutować po prostu. Ale głęboko wierzę, opierając się na Piśmie Świętym, ale też na wierze w to, że Bóg naprawdę rządzi tym światem, że Bóg chroni nas jak dzieci. Jeśli nas wystawia na próbę, to tylko dlatego, że wierzy, że my tą próbę jesteśmy w stanie przejść. Jeżeli nie przechodzimy tej próby, jak na przykład Judasz, albo jak za każdym razem, kiedy grzeszymy, no to jest spowiedź, jest nawrócenie się, jest pokuta, jest żarta grzechy. I jest to normalne, że się próby nie przechodzi. Tak jak się jeździ na nartach, to jest normalne, że czasem się zjedzie, a czasem się zaliczy, nie? I po prostu człowiek musi wstać i jechać dalej, nie zniechęcać się do stoku. Natomiast, żeby głęboko wierzyć w to, że próba jest potrzebna w moim życiu, żebym ja był bardziej człowiekiem takim, do, jak, do, do jakiego poziomu człowieczeństwa zostałem powołany. Żeby się po prostu nie bać próbnie, nie bać się po prostu pokus, nie szukać oczywiście pokus, ale nie bać się próbnie myśleć takimi kategoriami o Panie Boże, a co się stanie w moim życiu, jak będzie taka choroba? A co się stanie, jak nie będę miał pracy? A co się stanie? Nie ma co myśleć naprzód. Bo wracamy dzisiaj z częstochowy, przejedziecie auto i no i... I nie będzie problemu, nie? Nie trzeba się już będzie martwić po prostu. My się nieraz myślimy na przyszłość, a człowiek potem umrze przed śmiercią i jest zaskoczony, nie? Więc nie, nie, nie przemyśliwać za bardzo, natomiast mieć takie głębokie przekonanie, że skoro Bóg jest moim ojcem, a ja jestem jego dzieckiem, to nie pozwoli mi przejść taką próbę, którą ja nie dam sobie po prostu rady. Nie bójmy się. Życie jest próbą. I czas Wielkiego Postu pokazuje tym bardziej, jak walczymy z grzechami, gdzie my jesteśmy słabi. Ale to jest po to, żeby być jeszcze bardziej człowiekiem. Po czwarte, to jest czas postu. Fastenzeit powiedzą Niemcy. My mówimy Wielki Post, Włosi mówią Kwarezima, troszeczkę inaczej, ale bardzo jest to piękne, że to jest czas postu i jeszcze liturgia, mówi mocno, to jest czas Wielkiego Postu. I to jest chyba rzecz, którą musimy trochę przepracować, nie? Na syjonie dmijcie w róg, zarządźcie Święty Post. Tak będziemy czytać Środę Popielcową. Ale czy naprawdę wierzymy w to, co powiedział Jezus, że ten rodzaj złych duchów wyrzuca się modlitwą i postem? Cały rok robicie konferencje, robicie spotkania, jeździmy na szkolenia, czytamy, a czas Wielkiego Postu to jest czas, żeby pościć za uczniów, pościć za siebie. Wielki post, nie mały post. My, my chyba troszkę zapomnieliśmy o tym, że są pewne złe duchy, które się wyrzuca tylko modlitwą i postem. Nie mogli uczniowie uzdrowić tego epileptyka. Pytają się Jezusa, dlaczego myśmy nie mogli wyrzucić tego złego ducha? A Jezus mówi, bo niektóre duchy wyrzuca się tylko modlitwą i postem. I tu jest sprawa do przemyślenia. Owszem, ktoś powie, a proszę księdza, ale ja nie mogę pościć, bo jak ja poszczę od razu, mi się ręce częsą albo słabne, przewracam się, denerwuję. No, ale posto to niekoniecznie musi być od jedzenia. Owszem, od jedzenia to jest bardzo fajna sprawa i bardzo biblijna sprawa, ale może sobie zrobić post od komputera? Od Facebooka? Nie no, nie ma tego w pisie świętym, nie, nie tego nie. Ale pomyśleć, bo, bo chodzi o pewien rodzaj wyrzeczenia. Chrystus zbawił świat nie w kanie galilejskiej i nie rozmnażając, nie rozmnażając chleb. Ale Chrystus odkupił świat wtedy, kiedy nic nie zrobił, tylko cierpiał. Kiedy umarł na krzyżu. Kiedy nie mógł ruszyć ręką ani nogą. Chrystus przez całkowite ogołocenie się z siebie, całkowicie daje siebie innym. I my, my naprawdę jesteśmy ludźmi, którzy dajemy siebie innym, którzy, którzy robimy różne akcje, ale chodzi o taki rodzaj wyrzeczenia, kiedy ja nie robię nic, można powiedzieć, dla innych, jak uśmiercam samego siebie, czy się wchodzę w, w tą przestrzeń postu, która jest trudna, ale może trzeba za tego ucznia po prostu popościć, może trzeba za siebie popościć. Czas postu. Piąta sprawa, czas pojednania z ludźmi. Wielki post to jest czas pojednania z ludźmi. Izajasza, 58 rozdział. Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelkie jarzmo pojednać? Pierwszy rozdział Izajasza jest jeszcze mocniejszy. Izajasz mówi, choćbyście mnożyli modlitwy, choćbyście wznosili ręce w moją stronę, to sobie zamknę oczy i uszy zatkam, bo, bo mam już dość waszych modlitw i waszych spotkań, zebrań, kultycznych, religijnych, czy liturgicznych, byśmy powiedzieli. Mam już dość. Dlaczego? Bo ręce wasze są pełne krwi. Jeżeli ty szkodzisz drugiemu człowiekowi, to nie ma co udawać, że pościć. Że pościsz. Nie ma co udawać, że jesteś chrześcijaninem. Nie ma co udawać, że ty się modlisz. Chodzi o pojednanie z drugim człowiekiem. I wiadomo, że się kłócimy. Wiadomo, że z niektórymi mamy napięku. Ale może trzeba za niego pościć. Może trzeba za niego się modlić. A trzeba na pewno wszystko zrobić, żebyśmy wielkim pościec, żeby to był czas pojednania z człowiekiem. Może źle myślę i mam nadzieję, że, jako, że jakoś ksiądz biskup mnie poprawi. Ale czasem mi się wydaje, że my za dużo dajemy rozgrzeszenia w konfesjonali. Tak z perspektywy lat, że, że myśmy nie powinni rozgrzeszać. Że jak ludzie przychodzą to powinniśmy mówić, popatrz co powiedział Pan Jezus. Jeśli słyszysz w swoim sercu, że twój brat ma coś przeciw tobie, idź najpierw pojednać się z twoim bratem, a potem przyjdź dar swój ofiaruj. Ściągałaś na sprawdzianie? Ściągałaś na kolokwium? Nie dostaniesz rozgrzeszenia. Idź do nauczyciela, przyznaj się, że to było kłamstwo, a potem przyjdziesz, to ci dam rozgrzeszenie. Bo tak to, co to jest? Ty masz stypendium naukowe, chociaż cyganiłaś, czy cyganiłeś, ja ci daję rozgrzeszenia, więc chodzisz do komuni, bo jesteś taka święta i wszyscy żyjemy po prostu w mega... Przychodzisz, że kogoś okradłeś i jak co my zazwyczaj robimy? Postaraj się oddać. No jak to wygląda? On się cieszy, że ukradł, nie oddał, chodzi do komunii, tamten ktoś się denerwuje, że po prostu, że nie ma, a obmowa to jest dopiero kosmos, Nie? Nagadałem na kogoś, ktoś z tego powodu cierpi, ktoś przeze mnie płacze, a ja idę do spowiedzi, no, no okej, okay, dobrze, że żałujesz, ale powinno być, idź, najpierw się pojedna, a potem, bo tak, to jest taka trochę fikcja. Oczywiście my wierzymy ludziom i nie ma dobrej spowiedzi bez zadośćuczynienia. Absolutnie to jest warunek dobrej spowiedzi. Natomiast fakt, faktem, że, że czasem wydaje mi się, że za mało nacisk kładziemy na to, co robią rodzice. Mi się bardzo podoba, jak moja siostra, która ma czwórkę chłopaków, jak po prostu ona mówi, proszę się pojednać ze sobą, jak się nie pogodzicie, nie będzie komputera. No oni buczą, e, z niezadowoleni, płaczą, no ale muszą się pogodzić. Nie ma czegoś takiego, że, że mama mówi: No trudno, dobiłeś go, no bo normalne, takie prawo fizyki, jesteś silniejszy. Jak, jak widzisz, że twój brat jest silniejszy, to uciekaj. A nie mów mamie, żeby go, że, że cię bije, nie? Ucz się życia. No jednak jest jakiś taki, taki nacisk na, na pojednanie w tych naszych relacjach międzyludzkich i tu by warto zrobić, bo naprawdę, jeżeli będziemy w szkole pracować, czy w parafii, czy w życiu we wspólnocie z ludźmi, z którymi jesteśmy pojednani, to będzie całkiem inaczej. Nieraz człowiek się umęczył, uwysila, a tak naprawdę tym, co, tym, co gryzie na, na naszą wspólnotę, jest po prostu brak pojednania. Piąty punkt, piąta myśl, Wielki Post jest czas popiołu. I tu Kościół daje nam popiół. Już od niepamiętnych czasów w egipskiej krainie, tak samo w pustynnej Arabii czy wyspiarskiej Grecji posypywano głowy popiołem. Był to znak żalu i bólu z powodu moich osobistych grzechów. W kościele on wszedł, obrzęd od VII wieku na dobrze został wprowadzony przez papieża Urbana w wieku XI. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, jak w środę popielcową czy w niedzielę potem będziemy przyjmować popiół, to to, że on bardzo przypomina o pierwszej karcie Pisma Świętego, na której czytamy, że Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tnął w jego nozdrza tchnienie życia. My tłumaczymy ulepił człowieka z prochu ziemi, ale gdyby tłumaczyć tak bardzo dosłownie, to można by przetłumaczyć Pan Bóg ulepił człowieka afar, to znaczy prochem ziemi. Jako proch ziemi i o tym potem mówi yy, rozdział trzeci, werset 19: Prochem jesteś i w proch się obrócisz. Nie tylko zostałeś ulepiony z prochu, ale jesteś prochem. I dużo pokoju serca w życiu, co daje pokora. Pokora, że jesteśmy prochami. Czym się różnimy od naszych po prostu babci, dziadków, którzy są w trumnie? Niektórzy są prochami, niektórzy kośmi. Czym się różnimy? Tylko czasem. Tylko czasem. Tak naprawdę, nie wiem, szkoda, że nie ma takiej aplikacji, żeby ci pokazać, jak będziesz wyglądał za 20 lat, jak z ciebie proch zostanie. Żeby po prostu sobie uświadomić gostek. To jest kwestia czasu. To jest naprawdę kwestia czasu. I choćbyśmy ile się wykremowali, choćbyśmy cokolwiek zrobili, to i tak skończysz jako proch. Więc to nie jest po to, żeby się teraz zdołować, albo żeby się nie wiadomo jak zdenerwować, a żeby mieć świadomość takiej, takiej naprawdę pokory, że... Że jesteśmy wielkimi w oczach Bożych, jesteśmy powołani do wieczności, ale musimy pamiętać o tym, że my nie przeżyjemy dłużej świata, że my tak naprawdę jesteśmy na pewien czas. Świat został nam dany, czy, czy moje bycie księdzem, czy twoim nauczycielem, czy dyrektorem, to jest na pewien czas, więc wykorzystajmy to dobrze, bądźmy pokorni wobec śmierci. Bo jest coś takiego, że człowiek tak zapomina o tym, że umrze, tak zapomina po prostu o tym, że, że będzie sąd, że będzie życie po śmierci, że po prostu zachowuje się tak, że no, no jest to niezrozumiałe. Kiedy żartowałem z takiego księdza proboszcza na emeryturze, że ja się dziwię starszym księżom, bo oni powinni dobrze mówić o młodszych księżach przynajmniej z dwóch motywów. Po pierwsze ze strachu przed śmiercią, że po prostu no, skoro za chwilę umrze, no, to powinienem traktować go dobrze, no bo po prostu jest większe prawdopodobieństwo, że starszy umrze niż młodszy. A drugie powinien bać się z lęku przed historią. Bo mówię, proszę księdza, a wie ksiądz, jak o księdzu będzie pisała historia, tak jak my napiszemy młodzi. My. I wy tego nie poprawicie. Także ze strachu przed tym, jak mi opiszą, powinienem bardzo dobrze traktować Dzieci. Bardzo dobrze traktować moich uczniów, że mimo wszystko, oczywiście ty jesteś mądrzejszy, ty jesteś wspaniały w ogóle, ale to oni cię opiszą. A oczywiście ty go piszesz też, tylko że przez to, że prędzej zejdziemy z tego świata, to oni wyciągną wszystkie teczki i, i nieteczki. Siódma sprawa. Wielki post to jest czas wyznawania grzechów. Czas wyznawania grzechów. Komu odpuścicie, odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Komu zatrzymacie, będą im zatrzymane. Myślę, że każdy z was się spowiada i jak się nie spowiada, no to warto. Pamiętamy o tym obowiązku Kościoła, że przynajmniej raz w roku spowiadać się. Jest to czas teraz wielkanocnej spowiedzi i komunii świętej, więc wykorzystać to. Ale tak naprawdę na poziomie duchowości to, na co warto zwrócić uwagę, to jest yy, uczyć siebie i innych ludzi, żeby się nie bali przyznawać do błędu. Nie wiem, jakie wy macie doświadczenia ze szkoły. Ja muszę przyznać się, nawet mam trochę smutne seminarium, że bardzo ciężko jest wymusić od kleryków, żeby się przyznali na przykład do ściągania. Przełapuję gościa na ściąganiu, stoi z tyłu, ewidentnie patrzy się, podpisuje, patrzy się, odpisuje. Podchodzę, e, proszę mi oddać tą kartkę. Dlaczego? O, już widzę ton gimnazjalisty. Dlaczego e, ksiądz ściągał? Nie ściągałem. E, czy w ostatniej minucie ksiądz patrzył się w tą stronę. Nie, nie patrzyłem się. Ja mówię, dam ci bardzo dobry, tylko przyznaj się. Przecież do czego mam się przyznać? Dam ci bardzo dobry na koniec roku. Naprawdę, tylko proszę cię, bo, bo, bo nie, co mi ksiądz mawia po, po, po, po zajęciach zostaliśmy sam na jego gościu. Nikomu tego nie powiem, jak nas powiedzi, Jak mi się przyznasz? Ale przyznaję się, bo naprawdę, bo ja wyjdę stąd mega zdołowanym. No też się mi obpuścąli. I ja sobie myślę, że co takiego jest w człowieku, że człowiek po prostu nie rozumie jednego, że problemem nie są grzechy, problemem nie są grzechy, tylko problemem jest zatajenie grzechów. W tym szpitalu, jakim jest Kościół, nie ma chorób śmiertelnych. Z każdego grzechu Cię Pan Bóg wyleczy. Z każdego grzechu Pan Bóg jest w stanie sprawić to, że zostaniesz uzdrowiony i chociażbyś całe życie się uotrzył, to masz szansę na zbawienie. To nie jest szpital, można powiedzieć, tylko lekarski. Tam, gdzie chodzi o duszę, nie ma sytuacji, w której Bóg by Cię nie mógł wyzwolić. Naprawdę nie ma. Że jedyną sytuacją, która zabrania Panu Bogu mnie uzdrowić, jest to, że ja nie chcę być uzdrowiony. Jak Pan Bóg się mnie pyta, czy mam chore serce, to ja mówię, no nie, nie, nie, nie, serce to nie, skądże przecież. Nie bać się przyznawać. Bardzo to przeżyłem osobiście w 2006 roku, jak wyszła książka Księża wobec bezpieki i było tam też mój proboszcz opisany. Bardzo przeżyłem nie tylko to, że znałem historię wielu tych ludzi jakby i teraz poznałem je od drugiej strony, ale bardzo, najbardziej zabolało mnie to, że chyba jedna czy dwie osoby ze wszystkich księży tam wymawianych się przyznała. Oczywiście, teraz powiecie, że księdza, bo to nieprawda, bo to, bo to sfałszowane. Może nie. Może sfałszowane, okej, okay, dobra. Ale jeżeli nie sfałszowane, to jest, albo jeżeli było prawda w niektórych przypadkach, to jest jakiś dramat człowieka, księdza zwłaszcza, chrześcijanina, ale człowieka, który nie potrafi przyznać się do grzechu, jakby nie rozumie, że, że no, że przecież i tak Pan Bóg zna moje grzechy, i tak w niebie wszystko wiadomo. No co, co mi się stanie, nie? Jest nas taka dziecięca upartość, że się boimy przyznać, nie? Boimy się przyznać, bo, bo niestety tak, że tak nas może w szkole nauczyli, może w domu, może rodzice, że jak się przyznasz, to dostaniesz. Jak ja, ja jechałem 1 lipca 1986 roku na rowerze z Mizernej Domaniu i była taka górka, i chciałem sobie zrobić taki slalom między e, takimi kubkami żwiru, no i tak sobie zrobiłem slalom, że wyleciałem przez kierownicę i gębę sobie całką rozwaliłem, to ja nie, nie poszedłem do domu. Nie poszedłem po prostu do domu, bo się bałem, co po prostu moi rodzice powiedzą. No bo jak ja im powiem, że co się stało? Rok później, jak sobie złamałem nogę, to nie powiedziałem, że ćwiczyliśmy karate, tylko że się poślizgnąłem, nie? Bo człowiek po prostu bał się, że reakcja będzie taka, że jeszcze dostanę za to. I oczywiście nie winię moich rodziców, bo uważam, że wychowanie stresowe o wiele osobiście czasem może lepiej pomoże niż bezstresowe, bo jak ktoś jest wychowany bezstresowo, to zazwyczaj innych stresuje potem a tak to swój stres przeżyje, jest spokojnie całe życie. <grystanie> Natomiast, e, to nie jest aluzja, proszę to wyciąć. Natomiast e, fakt faktem, że czasem jesteśmy, uczymy tak dzieci, uczniów, czy nawet nas w kościele, uczymy czego, że jak się przyznasz do zła, to, to nie wiadomo, co mu się stanie. I dochodzimy do takiej paradoksalnej sytuacji, że gdybym ja jakiś grzech popełnił straszny, jak ksiądz, to ja nie powiem tego biskupowi, ani proboszczowi. Nie powiem bo się boję, że on się zareaguje. No bośmy jakoś na, nauczyli ludzi, że najlepiej się nie przyznawać. Nie. Kościół jest szpitalem. Żeby stworzyć takie warunki, że ten uczeń widzi, że opłaca mu się bardziej przyznać do grzechu. Że ten mąż widzi, że opłaca mu się przyznać do grzechu. Że żona widzi, że opłaca się przyznać do grzechu, bo, bo zyskuje wtedy miłość, miłosierdzie. Żeby nie, jakby nie forsować takiego kombinowania, że opłaca się po prostu kombinować i opłaca się kłamać. Zwłaszcza przed Bogiem. Już nie mówię o grzechach społecznych, ale jeśli mamy swoje osobiste grzechy, proszę was, nikogo nie ma tutaj takiego, który by popełnił taki grzech, że Bóg go nie może odpuścić. Tylko powiedzieć ten grzech Bogu, bo, bo dziełem diabła, złego ducha jest to, żeby nam mówić, na pewno ci nie odpuści, na pewno ci ochrzani, na, te, na pewno ci powie, jak śmiesz ty dyrektorka, ty dyrektor i taki grzech popełniłeś. Zły duch ma takie przeróżne myśli, żeby nam po prostu... Więc, więc uwierzmy w to, w dwie prawdy, po pierwsze w to, że Pan Bóg naprawdę kocha i wszystkie grzechy odpuszcza, a po drugie w to, że księża, którzy nas spowiadają, naprawdę się nami nie przejmują. <głosy> <głosy> Aż tak bardzo was nie kochamy. <głosy> Może przesadziłem, ale to... Bo nieraz człowiek sobie tak myśli, że ojejku, co sobie probosz pomyśli, no. Powiedz przed lustrem śmiało, że on nie myśli, to, to nie pomyśli sobie. Dobrze, przejdźmy znowu do poważnej. Ósmy, ósmy punkt. Czas Wielkiego Postu to jest czas słuchania. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. Dzień Zesłania Ducha Świętego. Piotr mówił o nawracaniu się. Nawróćcie się niech każdy z was ochrzci się. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni i przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz. Fenomen homiletyczny. Wielu z nas, trzy tysiące mówi kazań, jeden się nie nawróci. Gość powiedział, jedno kazanie, trzy tysiące się nawróciło. Nawet Jezus nie miał takiej mocy. Nawet Jezus nie miał takiej mocy. Mnie, mnie ciągle zaskakuje, jak Jezus był nieefektowny z punktu widzenia liczb. Miał dwunastu apostołów, kiedy wstępował do nieba, do nieba, ile było przy w wstąpieniu? Yy, w listach czytamy, że było około 500 osób. No to jak że odchodzić z parafii jest więcej. Na pożegnanie. W Wieczerniku było 120. To naprawdę nie jest dużo mieć taką wspólnotę. A pod krzyżem no to już w ogóle była klęska ilościowa, bo kto został pod krzyżem? Maria, no ale mama zawsze jest, nie? Maria, żona Kleofasa, no jak się kobieta zakocha, no to pójdzie na pod krzyż, nie? To można zrozumieć, nie? Święty Jan, no ale on był umiłowany uczeń. Miłość potrafi wytrzymać krzyż. Jedyny problem, skąd tam się wzięła Maria, żona Kleofasa, ciotka Pana Jezusa. No, ale ciotki takie są, nie? Że nie wiadomo dlaczego przyjadą w tym momencie, w tej godzinie. Ale to jest fenomenalne, że z punktu widzenia tylu cudów, tylu, tyle, tyle... Takie, takiego działania katetycznego, nauczycielskiego. Przecież on był nauczycielem. I tak naprawdę on, będąc nauczycielem, jakby nie, nie zebrał tyle ludzi, co potrafi zebrać Piotr w ciągu jednego kazania? Dlaczego? Bo bo działa już Duch Święty. Bo już jesteśmy po owocach, widać już owoce męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. Działa Duch Święty, potrafi przyprowadzić niesamowitą rzeszę ludzi. Ale nie to jakby też jest istotne. Skąd się to też wzięło? Wzięło się to z nauczania Piotra. Ten Piotr, który, który boi się powiedzieć, że, że jest uczniem Jezusa, nie boi się teraz publicznie powiedzieć, żeby, żeby oni się ratowali z tego pokolenia. Wiara rodzi się ze słuchania. I czas Wielkiego Postu to też jest taki czas, kiedy ja powinienem więcej słuchać tego, co rodzi moją wiarę. Wiadomo, że mamy różne zajęcia, ale po to są rekolekcje, po to są konferencje, po to są niektóre postanowienia, żeby jednak słuchać, bo wiara rodzi się ze słuchania. Naprawdę ze słuchania. Dlaczego dzisiaj mamy coś takiego, że jeszcze 15 lat temu w Polsce byłoby nie do pomyślenia, że, żeby pary homoseksualne adoptowały dzieci? Dzisiaj już się już o tym dyskutuje. 18 lat temu to w ogóle o homoseksualistach się dużo nie dyskutowało, bo słuchamy, słuchamy, no przecież są dobrzy, żeby nie robią, zawsze to lepiej wychować niż, niż dzieci yy, alkoholika. No patrzcie się, to jest przykład dobrego. Tu też jest przykład, bo, o ten, nawet Oskara dostanie, popatrzcie się, bo był taki, z takiej, o ten jest to, I, i człowiek słucha, słucha, słucha i w pewnym momencie mówi, e może mają rację, e może mają rację, e może mają rację. Kiedyś mówiło się, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem że ja jestem drogą prawdą i życiem. A dzisiaj, no, są różne drogi zbawienia, są różne religie. To, co można zrobić w Portugalii, nie można zrobić w Japonii. Oglądamy to milczenie, mówimy, no może rację, rzeczywiście po co się tam pchali, no. I człowiek zaczyna, przestaje po prostu wierzyć. Naprawdę, nie wiem, może masz wspaniałego męża, ale zrób sobie takie ćwiczenie, że zróbcie koleżance takie ćwiczenie, że umówcie się w 20 osób, że powiecie, że mąż zdradził ją. Na przykład, zadzwonił, ty wiesz co, a ty wiesz, że twój się zdradził. Bo widziałem już tamtą, nie? Czy nie boisz się, Ja nie? Skądże on jest taki wierny? Za chwilę, nie wiem, teściła ty, a widziałem cię z nią, czy czasem nie kręci? Za chwilę szef pracy. No przecież naprawdę nawet najbardziej wierząca, e, e, para czy małżeństwo zaczęłoby mieć wątpliwości tyty, bo ja słyszę jakieś słowo. Naprawdę nie tylko pan Bóg mówi słowo, diabeł też swoje słowo mówi. I nie tylko mamy ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, mamy ludzi, którzy wierzą w złego. I teraz chodzi o to, żebym ja tak słuchał, żeby się rodziła moja wiara. Żeby, żebym ja naprawdę słuchał tego, co rodzi moją wiarę, a nie co niszczy moją wiarę. A nie co niszczy moją wiarę. Przecież tak naprawdę wszystko można rozwalić. Czy nie można rozwalić małżeństwo, czy nie można rozwalić kapłaństwa? Można. Można naprawdę, gdyby się znalazła jakaś dziewczyna, gdybym zaczął z nią chodzić, gdybym się zakochał, gdybym jeszcze zaczął współżyć, no to przecież można rozwalić, no. Naprawdę przecież nie chce mi się wierzyć, czyli znaczy Pan Jezus jest na tyle delikatny, że naprawdę są takie sytuacje, że, że, że, że nawet Najświętszy Sakrament nie wydaje się tak atrakcyjny jak, jak ona. Także po prostu tu jest bardzo ważna rzecz, kogo ja słucham, żebym ja zdecydował się na wybór słuchania tego, co rodzi moją wiarę. Jeszcze w pierwszych latach kapłaństwa, jak byłem na Ruczaju, przyszła Pani i mówi, że ma problemy od 20 lat z wiarą, bo przeczytała jedną książkę taką anty-anty. I powiem wam szczerze, wtedy dopiero zrozumiałem indeks ksiąg zakazanych. Zawsze się z tego śmiałem, że a co to za średniowiecze, każdy ma prawo czytać wszystko. Nie, nie, nie. Dlaczego my dzieciom zabraniamy? Bo nie każdy jest na tyle dorosły, żeby to przetrzymał. Nie każdy jest na tyle dorosły, naprawdę. Nie każdy ma taką psychikę, dlatego przecież nie, nie, nie zaraz moje dzieci wozimy do Oświęcimia, żeby pokazać muzeum. Nie każdy ma taką psychikę i być może masz taką psychikę, że stracisz wiarę, jeśli oglądniesz to, czy posłuchasz tego. To nie, nie chodzi o to, żeby teraz robić listy zakazujące rzeczy, tylko żeby rozumieć, że tak to funkcjonuje, że to, że jesteś wierzący albo jesteś niewierzący, to jest konsekwencja w dużej mierze tego, czego słuchasz i to, czego czytasz. Dziewiąta myśl. Czas Wielkiego Postu to jest czas modlitwy. Zarządźcie święty post, zwołajcie uroczyste zgromadzenie, zbierzcie starców, wszystkich mieszkańców ziemi do domu Pana, Boga Waszego i wołajcie do Pana. I tekst hebrajski używa słowa kara. Kara po hebrajsku znaczy czytać, ale dosłownie w tym pierwszym znaczeniu no bo nie na początku czytali kara oznacza wołać. Wołać, czyli sprawiać moim głosem, że ten, który jest daleko, będzie bliżej będzie bliżej. Aśka, Piotrek, Ewa, co wtedy robią? Odwracają się i są bliżej. Jak czytam, to ja sprawiam, że te wydarzenia, które są daleko, są bliżej. Ale jak modlę się, czyli wołam, to tak jakbym sprawiał, że Pan Bóg, który jest, jest jeszcze bliżej przez moje wołanie. Ale logika tekstu Jela jest przepiękna. Mówi tak, w trzecim rozdziale. Każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, kol asher ira. Czyli każdy, kto zawoła, albo można przetłumaczyć, każdy, kto będzie wołał imienia pańskiego, będzie zbawiony. Czyli tak naprawdę, jeśli jesteśmy zniewoleni, jeśli w nas jest grzech, to potrzebujemy tej wolności, ale co jest tego warunkiem, czy można powiedzieć środkiem? Modlitwa. Ja muszę wołać. Ja chcę wołać, bo chcę być zbawionym. Ale logika jest przedziwna, bo kończy tak Joel bo na górze Syjon i w Jerozolem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan. I wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan. I tu tekst hebrajski mówi Asher Adonai Korę, czyli dosłownie, których Pan wzywa imię słów. Bardzo piękna gra lingwistyczna, bo Joel mówi tak, Pan cały czas Cię wzywa imię słów, y, czasu teraźniejszego, czynny oznacza, że Pan cały czas Cię wzywa. Wojtek, Wojtek, Wojtek. Pan cały czas wzywa. Pan nie zaczął, nie przestanie. Pan Bóg cały czas do nas woła. Czy to w sumieniu, czy, czy w liturgii, czy przez inny woli? Bóg do nas woła. Bo my jesteśmy zagubieni. Chodzi jak ten pasterz za tą owcą, albo jak matka w lesie za dzieckiem i mówi Wojtek, gdzie jesteś? Wojtek, gdzie jesteś? I teraz kiedy zostaniesz zbawiony? Wtedy, kiedy wezwiesz Pana. Czyli powiesz, tu jestem, Boże, Boże, chwytaj mnie. Modlitwa to jest właśnie taki przestrzeń, kiedy ja po prostu wołam do Pana Boga, bo ja wiem, że Go potrzebuję. I, w, i, w, i wierząc to w, w to, że On woła też do mnie, to my w tym wołaniu się odnajdujemy i jesteśmy coraz bardziej zbawiani. Może byłem w szóstej klasie szkoły podstawowej. Zwoziliśmy siano spod domu, więc wydawało się, że skoro nie jest daleko do domu, to można na wóz nałożyć więcej. Ale niestety tak jakoś układaliśmy, bo ja mama i tata, tak jakoś z, um, układał tata tą, to siano na wozie, że niestety ono było nierówno. Na tą stronę, gdzie ja stałem, bo jak już była ta ostatnia kopka, to kazali mi trzymać lejce, żeby koń gwałtownie nie ruszył. Więc po tej stronie, po której się nakładało i po której ja stałem, było troszeczkę więcej. I jak nałożyliśmy ostatnią kopkę, koń ruszył, wóz się przewrócił na mnie. Przewrócił się na mnie. Rodzice nie wiedzieli, czy na mnie przewaliła się metalowa konstrukcja, która mnie zgniotła, czy tylko siano, które mnie przydusiło. Ja nie byłem przywalony przez tą metalową konstrukcję, tylko przez siano, ale byłem mega przyduszony, ale słyszałem tylko tak z daleka słowa właśnie Wojtek, Wojtek. I przyznam się, że chyba wtedy po raz pierwszy doświadczyłem tego, że tata mnie kocha. Znaczy, że nigdy on tak nie wołał po prostu, że jemu zależy na mnie, żebym żył, nie? No bo skoro tak woła, nie? Natomiast oczywiście to jest oczywiste, że skoro by mu nie zależało, to by nie pracował, nie? A, ale, ale, ale dla dziecka to było fenomenalne na mnie odkrycie, więc ja nawet nie byłem tak zbulwersowany tym, tym, tym wydarzeniem, co byłem ucieszony, że, że mo, moi rodzice bardzo mnie kochają, bo wołają za mną, nie? Oczywiście, ja niestety byłem taki, że wołać nie mogłem. Albo, że wołać się nie dało. Więc może nieraz jest taka sytuacja, że człowiekowi, że nie da się modlić, że bardzo ciężko ci jest po prostu się modlić, to chociaż jesteś przyduszony tymi problemami, to wejdź do kościoła, nic nie mów, ale siedź jak ja pod tym sianem. Może cię Pan Bóg wyciągnie. Po prostu siedź w takiej przestrzeni, która po prostu jest blisko Pana w ogóle, ale daj się porwać. Nie mów, że nudzi mi się adoracja. To weź sobie komórkę na adorację, no. Weź sobie komórkę, poczytasz co na Facebooku, a może Ci panie Jezus przy coś powie. No. Nie, to może już za daleko poszedłem. Ale generalnie, generalnie naprawdę zachęcam do tego, że żeby skorzystać z Wielkiego Postu jako czasu modlitwy. Może trzeba znaleźć jakąś nową formę modlitwy. Może nowenna popełniańska, może po prostu tajemnice szczęścia. Może ktoś nie chodził na gorzkie żale, może po prostu droga krzyżowa. A może całkiem jakby coś innego. Może zmienić godzinę, bo zawsze na tej modlitwie śpisz, nie? To nie modlicie rano i wieczorem tylko, Panie Boże, w Wielkiej Poście modlę się po prostu nie rano i wieczorem, tylko przed południem i po południu, no. Czyli, czyli przed południem, czyli rano, rano w tym. Rano w Portugalii i wieczorem w Moskwie. Nie? No nie wiem, no jakkolwiek byśmy to sobie wymyśleli, ale żeby coś zmienić z modlitwą, bo, bo naprawdę problemem naszym w głównej mierze jest brak przyłączenia się do tego, który jest źródłem naszej siły i mocy, czyli do Boga. A to jest przez modlitwa. I ostatnie słowo. Wielki Post jest czas Chrystusa. Co to znaczy czas Chrystusa? Znaczy, my się przygotowujemy do męki, śmierci, zmartwychwstania Pana. My się przygotowujemy do najważniejszego wydarzenia, do tego, że Bóg wkroczył tak w historię świata, że w swoim Synu odkupił świat i chce z nas uczynić ludzi wolnych i zbawionych. Więc musimy mimo wszystko koncentrować się na tym, kto jest najważniejszy. Wiadomo, że macie swoich przyjaciół, macie rodzinę, wiadomo, że zajmujemy się swoimi rodzicami, dziećmi, szkołą, ale spróbujmy, Chociaż w jakimś elemencie, nie wiem, emocjonalnym, psychologicznym czy decyzyjnym, sprawić, żeby Chrystus był na pierwszym miejscu, żeby cokolwiek zrobić, żeby, żeby odświeżyć sobie, żeby zrozumieć, że, że tak naprawdę to jest dla Chrystusa, że tylko w nim spokój znajdzie, znajdzie moja dusza, że nie znajdziemy odpoczynienia poza nim, że tak naprawdę nie ma większej miłości. Nie ma większej miłości. I fakt, że, że może Księża czy czy może siostry pamiętają przynajmniej, że jak poszli do zakonu, to był taki moment, że Pan Bóg się w nich zakochał. Ja bym w życiu nie został księdzem, gdybym nie doświadczył miłości Jezusa bardziej, niż doświadczyłem miłości dziewcząt w życiu. Dlatego, że po prostu, no, no jaki sens jest zostać księdzem, skoro dziewczyny są lepsze, nie? Sensu nie ma. Tak samo bycie siostrą w zakonu. Przecież żadna nie poszła do zakonu dlatego, że nie miała co robić, bo przecież by ją nie przyjęli, bo w zakonie robić trzeba. Natomiast, natomiast to jest doświadczenie miłości Boga, które jest ponad miłość człowieka. I owszem, potem jest tak jak z, jak z miłością małżeńską też. Miłość jest, a potem nieraz bywa brak miłości. Ale chodzi o to, żeby uwierzyć, że naprawdę Jezus jest, że je działa. Dotyka Cię taką miłością, która sprawia, że się całkiem inaczej żyje. I to nie, nie dla księży sióstr, ale dla świeckich tak samo. Przecież normalnie jako chrześcijanie nie można być chrześcijaninem bez tego doświadczenia miłości. Może trzeba modlić się właśnie. Panie Boże, proszę Cię, żebym ja doświadczyła, że mnie kochasz, bo mam wrażenie, że całe życie ode mnie wymagasz. Ale nie mam wrażenia, że mnie kochasz, nie? Może trzeba się kłócić z Panem Bogiem albo żądać cokolwiek od Niego, ale żeby ten Pan Jezus był bardziej w centrum. Nie wiem jak to, nie chcę wchodzić w bardzo szczegóły, bo jesteście inteligentni, inaczej by Was nie wybrano na dyrektorów. Więc po prostu spróbujcie znaleźć taki sposób na to, co zrobić, żeby Chrystus był bardziej w centrum. Myślę o tej pani, babci, jak to u nas mówią, na spiszu Friedman, z 15 lat temu jestem na rekolekcjach, ona ma 90 parę lat, jest od dwóch lat sparaliżowana leży na tym łóżku, przychodzę z komunią, z komunią do chorych na rekolekcjach i po udzieleniu komunii, jako że to był ostatni dom, chciałem jakoś zagadać. Jakoś tak nie, nie umiałem zagadać. Chociaż przypominałem moją babcię i mówię, e babciu, wy to chyba strasznie cierpicie. A ona tak spokojnie mówi, Ej, proszę księdza, jo to mało cierpię. I w pewnym momencie podnosi palec pokazuje na krzyż, który był naprzeciwko jej łóżka i mówi tak ale ten biedok ten to się dopiero wycierpie